za granicą! Szkoda, że nie może się poczuć jak to pachnie. Pytasz Ci, Aram? Of course! Of course. Pytasz czy jaram oczywiście, że jaram Jaram tak dużo, że nie wiem co gara Jaram tak dużo jak muzja majki Bomba klat Nie pijesz wina, nie palisz fajki To jaki kurwa siebie albańczyk? Nabijam do 60 kilogram ganci Tak się tu jara, tak się tu tańci My jaramy jak Rasta Mani, bomba klat Na jarianych jak Albanii dla was gra Muzyką Was pozdrawiamy cały świat Tupą pokręć do góry skaszcz przy śrampa pam! pam. Ram, pam, pam. Mam benę, nie brakuje tematów, pomiędzy czwórkami, ściskam spacie. Wyjaramy się o to się nigdy nie skończy Zawsze hey. będziemy uprawiać, modlić się o dobre zbiory Zabówce nasiona, zrób na haakcie Holandię Pozdrawiam wszystkich z Albanii w albańskim Danuła co na krocie na Wilera? Możesz na tym zarobić lub stracić całe siano Ze spuchniętą płacyną budzi się znowu rano Od rana mam albański kaszel, kręcę strusle jaram je facet Posiadam odmian, dużą tachę, najlepsze szczyty ryją nam czachę W każdym schowku pokitrany towar, tylko spokojnie we are global Dla koneserów zapach cud, dla zwykłych leszczy straszny zbrud Dobre Maroko zamyka oko, nie myśl o piłce gdy mówię FIFA Siedzimy w studio, dobrze zbąbieni, ziomek skręca kolejnego zlifa Boisko, nie próbuj mnie kiwać Siadaj bracie i siedź wygodnie THC ze świną do gardła spływa Kiedy kolejny skręt dociera do mnie Krótka piłka, staw się nie kończy Nie bądź taki szybki jak mi kończy. Mordy ucieszone, zjarane na amen Palimy w chuj i zamawiamy szamę Napalone jak w dobrym piecu Huczy i zaraz wyjebie komin Gdy się tutaj ziomek na serio Jakbyś podpalił cały 100 mil. THC, czysty olej Ktoś się do jointa zawsze przyklei Lepi się wszystko na tym stole Rozjebane bongo, leży na ziemi Zawieszam się, niby na chwilę A siedzę od wczoraj z Staję do jutra, przypadkiem trafiam na jakieś siarno i strzelam i jak katapulta Marihuana leczy, żywi nas i ubiera w albańskim danu łatwo natknąć się na dilera możesz na tym zarobić lub stracić całe siano ze spukniętą pacyną budzi się do furano Marihuana leczy, żywi nas i